Cześć, witajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie Jak się macie? Co porabiacie? Jak spędzacie wolny czas? Mam nadzieję, że u wszystkich jest wszystko w porządku Pewnie niektórzy z Was już po wakacjach Może niektórzy słuchacie mnie gdzieś na plaży albo w lesie A może nawet spędzacie wakacje w Polsce Jeśli jesteście w Polsce, to... Pamiętajcie, nie traćcie okazji, żeby jak najwięcej mówić po polsku. Nie po to przecież jechaliście tak daleko, żeby nie korzystać z okazji, prawda? Mówcie jak najwięcej po polsku, nie bójcie się robić błędów. Pamiętajcie, błędy to normalna rzecz. Jeśli uczymy się nowego języka, to robienie błędów jest zwykłą normalną rzeczą. Jeśli przyjedziecie do Polski i zaczniecie mówić po polsku, to zapewniam Was, wszyscy będą zachwyceni. Nieważne ile błędów zrobicie, jeśli zrobicie ten krok, zrobicie ten trud i będziecie mówić po polsku, to zapewniam Was, wszyscy będą zachwyceni. Dokąd lubicie jeździć na wakacje? W góry czy nad morze? A może do lasu? Nad jezioro? Pamiętam, gdy byłem małym chłopcem, to bardzo lubiłem jeździć na obozy nad jezioro. Wieczorem siadaliśmy przy ognisku, które było zrobione w lesie nad jeziorem. Było słychać Szum wody, palące się ognisko, owady w lesie. Piekliśmy kiełbaski nad jeziorem, nad ogniskiem chciałem powiedzieć. Prawie zawsze był ktoś, kto potrafił grać na gitarze. Zupełnie tak jak Olek, który przysłał mi swoje nagranie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przy ognisku... Jest ciemno, ale światło ogniska rozświetla wszystko dookoła Jest ciepło, słychać jak pali się ogień Dzięki Olek za wspaniałą piosenkę, dzięki której wprowadziliśmy się w taki wspaniały, wakacyjny nastrój. Skoro już jesteśmy przy ognisku, to opowiem wam pewną historię. Zwykle przy ognisku opowiada się historię o różnych dziwnych zdarzeniach, czasami zmyślonych, ale dziś opowiem wam historię prawdziwą. Która przytrafiła się mi, gdy byłem w czasie wakacji na obozie w lesie. Miałem około 11-12 lat, nie pamiętam dokładnie. Mieszkaliśmy w lesie pod namiotami. Każda osoba miała obowiązek pilnować w nocy obozu. Takie Pilnowanie w nocy nazywa się nocną wartą. Poprzedni wartownik przychodzi do ciebie w nocy i budzi cię, gdy jest twój czas na wartę. Teraz jest twoja pora na pilnowanie obozu. Możecie sobie wyobrazić, że było to dość duże przeżycie wtedy dla mnie. Nikt o tym nie mówił, ale wszyscy się trochę bali. Warta trwała półtorej godziny. Później budziłeś kolejnego kolegę, a samemu kładłeś się spać. Tak to wyglądało. Tego dnia, a właściwie tej nocy, nie pamiętam, która była dokładnie godzina, ale było to w środku nocy. Myślę, że mogła być... Druga albo trzecia w nocy Poprzedni wartownik obudził mnie I teraz była moja pora Prawdę mówiąc wcale nie spałem Nie mogłem, byłem za bardzo podekscytowany, żeby spać W końcu nadeszła moja kolej Żeby samemu siedzieć na środku obozu przy ognisku I pilnować wszystkich Noc była spokojna Niebo było czyste Na niebie były gwiazdy Mnóstwo gwiazd Dużo więcej niż widzi się w mieście W mieście jest zbyt jasno Żeby zobaczyć gwiazdy Miły letni wietrzyk Rozwiewał mi włosy Tak, tak, zgadza się Wtedy jeszcze miałem włosy I to całkiem długie Pamiętajcie to były lata 70. Wtedy nosiło się długie włosy. Usiadłem blisko ognia, żeby przeczytać jeszcze raz list, który dostałem poprzedniego dnia od rodziców. Dostałem go i miałem chęć przeczytać list jeszcze raz. Usłyszałem dziwny dźwięk, gdy wyjmowałem list z kieszeni. Natychmiast odwróciłem się, ale nic nie zobaczyłem. Pomyślałem, że może spadła jakaś szyszka z drzewa. Nie wiedziałem, co to był za dźwięk. Nie przejąłem się więc tym i rozłożyłem list. Wtedy znowu usłyszałem jakiś dźwięk, jakby... Warczenie Serce podskoczyło mi prawie do gardła Dźwięk dochodził z obozu Zapaliłem latarkę i podniosłem się Poświeciłem latarką w stronę namiotów Nie miałem zamiaru się ruszać Wolałem zostać tu, przy ogniu Tu czułem się trochę bezpieczniej Wydawało mi się, że warczenie robiło się głośniejsze Dziwne było tylko to, że dźwięk nie zmieniał miejsca Dochodził prosto z namiotu drużynowego Nasz drużynowy był dość gruby i często chrapał Dziwnie się czułem, nie wiedziałem, czy słyszę chrapiącego drużynowego, czy może coś innego Jednocześnie bałem się ruszyć Miałem jeszcze tylko 20 minut warty Postanowiłem, że usiądę przy ogniu i przeczekam ten czas Ten dziwny dźwięk, a może chrapanie Spowodował, że czułem jakby ktoś na mnie patrzył Jakby ktoś śledził to co robię Próbowałem zobaczyć, czy coś jest między drzewami, ale widziałem tylko ciemność. Nie minęło pięć minut, gdy zerwał się bardzo silny wiatr. Mój list wypadł mi z ręki i pofrunął w tę stronę, gdzie wydawało mi się, że ktoś siedzi w ukryciu. Nie miałem zamiaru się ruszać, byłem zbyt przerażony. To było jakieś sześć metrów ale wiatr znowu zawiał mocniej i list poleciał w ciemności. Już nie mogłem go zobaczyć. Może to lis albo jakieś inne zwierzę? Różne myśli przychodziły mi do głowy. Byłem tak przestraszony, że postanowiłem wcześniej obudzić mojego następcę. Wszedłem do naszego namiotu i obudziłem kolegę. Sam położyłem się spać, ale nie mogłem usnąć. Wciąż słyszałem to chrapanie. Tym razem chrapanie wydawało mi się trochę inne. Tym razem dźwięk poruszał się. Słyszałem to bardzo blisko namiotu. Kilka kroków ode mnie coś się ruszało. Słyszałem to bardzo dobrze. Prawie czułem to na skórze. Na szczęście po kilku minutach wszystko się uspokoiło. Wiatr ucichł i nie było słychać już chrapania. Rano, gdy poszliśmy na śniadanie, znalazłem list obok namiotu. Nikomu nie mówiłem o tym, co słyszałem w nocy, ale do dziś pamiętam to bardzo dobrze. Może to była tylko wyobraźnia? Nie wiem. Pewnie tak. Zapewne to tylko wyobraźnia. Noc spędzona w lesie przy ognisku samemu. To wszystko zostaje w pamięci na długo. Pamiętam, że przez cały obóz myliśmy się... Tylko w jeziorze Gdy wróciłem do domu po trzech tygodniach To moja mama nie mogła mnie poznać Byłem czarny od brudu Wyobrażacie sobie Jak wygląda chłopak Który mieszka w lesie przez trzy tygodnie I myje się tylko w jeziorze <śmiech> Brudny, ale szczęśliwy Tak, to były stare, dobre czasy Ciekawy jestem, jaką historię możecie wy opowiedzieć. Na pewno macie wiele ciekawych historii. Chętnie posiedziałbym tak i posłuchał, jak opowiadacie. Przyjemnie jest tak. Siedzieć przy ognisku, na świeżym powietrzu, nigdzie się nie spieszyć. Myślę, że kiedyś Ludzie mieli więcej okazji, by w ten sposób spędzać czas Teraz większość z nas spędza więcej czasu ze swoją komórką Niż ze swoimi bliskimi Wiecie co? Szkoda, że nie umiem śpiewać, bo po tej historii chętnie zaśpiewałbym wam piosenkę przy ognisku, ponieważ przy ognisku powinno się śpiewać. Wiecie, jakie piosenki śpiewają Polacy przy ognisku? Jedną z najpopularniejszych piosenek jest Płonie ognisko i szumią knieje. Tę piosenkę napisał 100 lat temu Jerzy Brown. Miał wtedy... 17 lat i był harcerzem jeśli nie wiecie kto to są harcerze to wam powiem harcerze to po prostu polscy skauci Stanic o obrońcach naszych polskich granic a ponad nami wiatr szumi wieje i dębowy uczy nas mam nadzieję, że podobała wam się piosenka jeśli macie chęć, to przyjrzyjmy się dokładnie tekstowi tej piosenki. Pierwszy wers jest taki. Płonie ognisko i szumią knieje. Myślę, że możecie nie wiedzieć, co to są knieje. Knieje to po prostu gęsty, stary las. Więc pierwszy wers, pierwsza linijka tekstu mówi o tym, że Pali się ognisko, czyli płonie ognisko Pali się i płonie znaczy to samo Czyli pali się ognisko i szumi las Szumią, knieje Dalej tekst jest taki Drużynowy jest wśród nas Drużynowy to szef drużyny Harcerze są zorganizowani w drużyny i każda drużyna ma swojego szefa Czyli swojego drużynowego Drużynowy jest wśród nas I opowiada starodawne dzieje Bohaterski skrzesza czas Starodawne dzieje Czyli bardzo stare historie Dzieje to po prostu to co kiedyś się działo Czyli historię Opowiadania Drużynowy opowiada stare historie I wskrzesza bohaterski czas Wskrzesza to na pewno trudne słowo do wymówienia Powtórzcie za mną Wskrzesza Wskrzesza <grym> Myślę, że trudne jeśli wy mówiliście tak jak ja, to brawo Wskrzeszać To znaczy rozniecać Sprawiać, że coś znowu istnieje Reaktywować Na przykład, gdy ogień przygasa Gaśnie, jest coraz mniej ognia To możemy go wskrzesić Jeżeli dołożymy do ognia drewno Myślę, że teraz już zapamiętacie, co znaczy słowo wskrzesić. Zatem nasz drużynowy wskrzesza bohaterski czas, czyli przypomina nam o bohaterskich czynach, przypomina nam bohaterskie historie. O to tu chodzi. O czym opowiada nam drużynowy? O tym opowiadają. Kolejne wersy tej piosenki O rycerstwie spod kresowych stanic O obrońcach naszych polskich granic O tym właśnie opowiada drużynowy Rycerz to oczywiście dawny żołnierz Drużynowy opowiada o rycerzach spod kresowych stanic Co to jest kres? Kres to inaczej mówiąc koniec. Kresy to koniec naszych ziem. Koniec Polski. Ok? Miejsce blisko granicy. Stanice to miejsca obronne, zamki. Jasne? Czyli nowy opowiada o rycerzach, którzy bronili polskich granic. Myślę, że teraz rozumiecie. I co dalej mówi piosenka? A ponad nami wiatr szumi, wieje i dębowy huczy las. To jest chyba łatwe. Nad nami szumi las, słyszymy szum, drzew, Sz, bo wieje wiatr i dębowy huczy las. Jeśli coś huczy, to znaczy, że słyszymy bardzo głośny... Odgłos Szum jest bardzo głośny Słyszymy huczący Dębowy las Dąb to takie drzewo Które może żyć Kilkaset lat Dęby są bardzo Piękne, Polacy bardzo lubią Dęby Stare dęby Są chronione w Polsce No i cóż to chyba wszystko, to były dwie pierwsze zwrotki tej piosenki Myślę, że teraz z łatwością zrozumiecie tekst tej piosenki Płonie ognisko i szumią knieje Drużynowy jest wśród nas Opowiada starodawne dzieje Bohaterski skrzesza czas O rycerstwie z kresowych stanic O obrońcach naszych polskich granic a ponad nami wiatr szumi, wieje I dębowy huczy las Piosenka jest dłuższa Ale ja pamiętam tylko te dwie pierwsze zwrotki Jeśli jesteście ciekawi Jaki jest tekst całej piosenki To zachęcam was do poszukania tego w internecie Jestem pewny, że dacie sobie doskonale z tym radę Cóż... Przyjemnie jest siedzieć przy ogniu, prawda? Patrzenie w ogień jest hipnotyzujące Można tak siedzieć i patrzeć i patrzeć To bardzo przyjemne Ale kochani, robi się późno Poro, Pora wracać do namiotu Dziękuję wam, że posiedzieliście ze mną przy ognisku było mi bardzo miło Mam nadzieję, że podobało wam się Tak jak i mi I że wrócicie jeszcze Życzę wam wszystkiego dobrego Miłych wakacji Nie zapominajcie o języku polskim Słuchajcie, czytajcie, rozmawiajcie Już wiecie, że na mojej stronie znajdziecie Wiele materiałów Jeśli macie jakieś pytania To proszę, piszcie do mnie Chętnie pomogę każdemu, jeśli tylko będę potrafił. Zadawajcie pytania. Spróbuję na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na nasze następne spotkanie. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl